Węzeł Komorniki, gdzie autostrada A2 łączy się z drogą S11, drogą numer 5 i 196. Gładka nawierzchnia, po której suną samochody, rząd barierek okalających drogę, nasypy, rowy i cała droga. To dzieło ludzkich rąk. Wielu rąk. Tony ciężkiego sprzętu i materiałów budowlanych, kubiki masy bitumicznej. To jest sfryzowana nawierzchnia. Warstwa, warstwa ścieralna została sfryzowana. Droga ta, na gdzie stoimy ma już około 14 lat, więc tak jak wszystko w życiu się niszczy, tak samo i to trzeba wymienić. Wczoraj tutaj wyszliśmy na tę pracę, zostało sfrezowane 4 cm warstwy ścieralnej, zostało to oczyszczone, na to, będzie, na to przyjdzie emulsja asfaltowa, później przyjdzie na to wapno i na drugi dzień będziemy układali warstwę ścieralną SMA, też 4 cm. A później na końcu malowanie pasów robienie pobocza jeszcze raz, jeśli trzeba, to też nabicia barier po raz drugi. Barier będą tam na dole, tam jak zejdziemy, na jezdnię zbiorczo-rozprowadzająco. Tutaj na Łącznicy nie było, projektem nie zaprojektował, Bariery tutaj nie było potrzeby. Chyba od początku życia, odkąd pamiętam, zawsze rysowałem. Brałem kartkę papieru, wymyślałem sobie jakieś kraje, jakieś miasta i później tam jakieś drogi Zwykle robiłem. Później łączyłem te, te miasta lepszymi drogami. I w sumie zawsze, zawsze chciałem, myślałem kiedyś, na, najpierw sądziłem, że będę projektantem, bo uważałem, że to jest fajniejsze, teraz z biegiem czasu uważam, że lepiej jest jednak budować, bo projektanci siedzą całe życie właściwie przy, przy, przy biurku, przy komputerze, to uważam, że praca na budowie jest dużo ciekawsza i fajniejsza niż siedzenie i, i, i, i rysowanie, aczkolwiek tam też musi być jakaś tam satysfakcja z tego, że coś, my coś wybudowaliśmy, ale musieli najpierw oni to zaprojektować. No i od początku też zawsze rysowałem znaki właśnie, znaki drogowe, które sobie inaczej wyobrażałem, później, później się okazało, że trochę są inne niż Teraz stoimy na łącznicy, czyli łącznica to jest droga, która łączy dwie drogi. W tym przypadku to jest droga numer 5, czyli ulica Głogowska i autostrada 2 Stoimy na węźle drogowej, węzeł drogowy to jest też skrzyżowanie, tylko gdzie jest ruch bezkolizyjny, a nie kolizyjny. Więc ruch nie odbywa się za, tak jak na skrzyżowaniu za pomocą prawoskrętów czy lewoskrętów, tylko za pomocą łącznicy, na której właśnie teraz stoimy, która jest teraz zamknięta. Jak już się gdzieś zadomowić, że tak powiem, to, to już siedzieć w tym zawodzie cały czas. No, zawód jest o tyle ciekawy, że nie jest monotony, tak, tak jak niektórzy mają zawody, że siedzą przez cały dzień, czy cały wtedy miesiąc, cały rok, całe lata w jednym pokoiku i tylko się widzą z innymi ludźmi na korytarzu. u nas, jak się jest powiedzmy pół czasu w biurze, a pół czasu na budowie, to na budowie cały czas coś się dzieje, coś się zmienia, krajobraz, samochody jeżdżą, koparki się ruszają. To jest no, inna specyfika pracy, ale bardzo fajna. Bardzo mi się taka specyfika podoba. Wcześniej budowałem, a teraz w ten oddział, gdzie pracuję, to jest właśnie, remontuję no, to, co wybudowaliśmy. No bo wiadomo, wszystko po jakim czasie... Niszczę je, więc na, na tym odcinku od Świecka do Konina, teraz właśnie zajmujemy się remontami, przebudowami, no cały czas coś, coś się dzieje, tak? Też są zapisy różne w kontraktach, że co jakiś czas trzeba wymienić warstwę ścieralną na sołości, więc tam za rok czy za dwa też będziemy wymieniali z Poznania do Konina, więc tej roboty cały czas się coś dzieje. Przezbrajamy rozsiewacz, żeby był szerszy na 8 metrów, bo musi taka szerokość być na cały pas. Żeby przejechać raz, nie sztukować, bo szewki są, łączenia asfaltu i później woda się dostaje i pęka. A czym jest mniej szkół, i łączeń, to jest wtedy całość. To jest smar. Tak zwany termiczny, bo na wysokie temperatury, do 200 stopni, bo te masa te masa, temperatura osiąga do 200 stopni. I to łożysko, wszystko by się przegrzało, by po prostu nie wytrzymało tej wartości, nie? jakby inny smart był dość zimny materiał nie spełniałoby warunków. Demontaż i montaż był łatwiejszy później, ja. bo ona za dwa dni już będzie z powrotem zwężane bo znowu tam odcinki są wąskie. Tu jest szeroko, 8 metrów, nie? czy tam po 8 metrów, a tam mają już 6. Nawet jak on się ściśnie, to będzie za szeroki. No, by na chodniki czy na krawężniki wyszedł, to musi wszystko w tak się mieć. Także co drugi dzień tak przezbrajamy go po prostu, żeby udogodnić. No I że wartości były lepsze wykonania pracy. Często tak jest, że no, taką najważniejszą osobą na budowie zawsze dyrektor kontraktu. I on ma kilku kierowników. Ci kierownicy mają swoich majstrów, majstrowie mają swoich operatorów. Dam taką dyrekcję, która zawsze przeskakuje z, jedną, z jednej budowy na drugie, zawsze tymi, tymi samymi ludźmi to już chyba od 15 lat. No więc, no, to się, ludzie się zgrywają się ze sobą, prawda, że rozmawiają się bez słów już po takim długim czasie, więc też jest łatwiej budować tak, niż nową osobę przyjąć i ją douczać. Przechodzimy dalej w miejsce, gdzie się fryzuje. A tu z boku właśnie nabijamy nowe bariery. Ta deska została ściągnięta. A tam jest, widzisz stare słupki, stare będą wyciągane, a tu są nabijane nowe. A temu tak jest zrobione, że bariera jest zawsze na odpowiedniej rzędnej. I teraz jak my dokładamy, bo tutaj dokładamy będzie wyżej o 6 cm, to musimy też podnieść barierę o 6 cm. Więc dlatego musimy wszystkie słupki przebić. A ich jest tam kilkaset w tych słupkach. wskazujemy na razie. To jest stare, to zaraz będzie strezowane. Będzie wyglądało tak jak tu, bo tu właśnie podnosimy się. Tu yy, za, Jak przyjdziesz za tydzień, to będziemy szli wyżej, wyżej niż to o 6 cm. O, to, pach, będziemy 6 cm wyżej. Patrz, tak były słupki, a teraz są tak. Widzisz, jest 6 cm różnicy. Tak duży ruch, że zostało przeliczone to przez projektantów, że to co było, jakbyśmy ułożyli tak jak wcześniej, to bym szybciej popękała, szybciej się zniszczyła, a jak podwyższymy, to jest grubsza warstwa, czyli co za, na logikę jest, że ona ma za zadanie dłużej wytrzymać, dłużej lat. I tu jest sfrezowane i ta szczotka jedzie i teraz czyści to, żeby... To, to musi być bardzo czyste, żeby przyjechać to jest z masą kłaść. Ma, rozło, ma rozciągniętą żyłkę i wie na, jaki, na jaką wysokość ma, ma dobić, no nie ten super. Tak jak widać około, około metra są wbijane w ziemię, no bo to musi być... No to musi być tak mocno wbite, zakotwione w, w ziemię, żeby właśnie w razie uderzenia, żeby to wytrzymały uderzenie samochodu. Musi być grunt spoisty, czyli twardy, tak? Dlatego to jest, bo tak jak to, by miało, to nie miałoby sensu, jakby wykopać dziurę i wtedy założyć słupek i go zasypać. To, by to nie miało, nie trzymałoby się to. A tak właśnie o to chodzi, żeby grunt jest spoisty, czyli jest już stary, zbity i w niego wbijamy. Słupek, żeby to się wszystko trzymało. To jest młot. Układa się tutaj słupki i ona uderza. Taki mechaniczny młotek. No. Najwyższe słupki, jakie były nabiane to 4 metry. No, decydując się na ten zawód, to byłem tego świadomy, że drogi się nie buduje tylko tam, gdzie się mieszka, a, a wręcz się buduje tylko poza miejscem zamieszkania. No, to jest idealny zawód dla nie wiem, dla kawalerów, czy dla studentów, dla tych, co nie mają rodziny, to to jest super, bo można jechać w nowe miejsca, poznać nowych ludzi, ale jak już się ma rodzinę, to się, priorytety się wtedy w życiu zmieniają. Ta, to jest takie założenie, wiadomo, że ludzie jeżdżą dużo szybciej, tak? No, tak jak proszę. Tutaj nie ma barierki, ktoś wyleciał, tak? Z drogi widać już. ślady widać. A to jest maszyna, która polewa wodą, nie? która czyści to wszystko. No to jest węzeł komorniki, który właśnie rozbieramy i będziemy go później składać. No bo był, e, już kończyła mu się, że tak powiem, żywotność. To jak to się ocenia, że ta żywotność się kończy? No badaniami, badaniami wierceniami i badaniami laboratoryjnymi. No Na podstawie spostrzeżeń optycznych. To jest tak zwany tachymetr który służy do tyczenia i mierzenia wszystkich elementów tutaj na budowie. Nie kwalifikujemy tego w stosunku TOP5, tylko w zależności na przykład co potrzebujemy i co jest potrzebne na danej robocie. Tutaj jest wykonywany asfalt akurat. Wytyczam szpilki pod nowy asfalt, który tutaj będzie kładziony. Szpilki to są takie elementy tutaj nabite, jak widać, na których jest określana wysokość, na której będzie kładziony nowy asfalt. I dokładność jest priorytetem tutaj. To są te szpilki, no, że oni wytyczają, w którym miejscu ma być i, i nasi pracownicy nabijają te szpilki i później idzie będzie taka rozciągnięta taka żyłka i tam rozcięłaś, przy którym byliśmy wcześniej, który rozcięła nawierzchnię bitumiczną, operator widzi, tam jest taki czujnik, on dotyka tej, tej żyłki i wtedy wiadomo, że nawierzchnia jest podzielona na odpowiedniej rzędnie. Kanał się nazywa Autostrady Polska, miałem czas, no często to było tak, że miałem jakieś zadanie do wykonania, zostawiałem kamerę gdzieś tam ukrytą, kamera się tam nagrywała, bo miała tam baterii na kilka godzin i po jakimś czasie, po kilku godzinach wracałem, miałem materiał, który wiadomo później trzeba było go w jakiś sposób obrobić, no, z filmu, który miał 2-3 godziny to się wybierało czasami po kilka sekund, no, ale to, czytam w przyspieszeniu, no ale to oto właśnie... A teraz zamiast z kimś też rozmawiam, ciach, nastawię, jedzie jakiś tam walec czy koparka czy coś, no to 2-3 minuty zabierało się do domu i się przetwarzało te filmy. Na sam wstawiałem filmy bez przyspieszenia, to ludzie też mi mówili sam, to dość szybko zauważyłem, że to jest bardzo nudne, że jechać z prędkością rzeczywistą to oglądając. A jak później zacząłem przyspieszać tam razy 5 czy razy 10, to to odcinek kilkudziesięciu kilometrów się tam robi powiedzmy wtedy w minutę czy tam w dwie minuty, no to się o wiele fajniej ogląda. Też jak do, dodaje tam różne elementy typu właśnie znaki pokazujące gdzie jesteśmy, gdzie zjechać, czy jaki parking miamy, czy jako rzeka, no to wtedy to jest takie uatrakcyjnienie tego filmu. No znaki drogowe to... Mimo, że pracuję w tym zawodzie, to, jeszcze to znaki drogowe to jest moja pasja od zawsze, od zawsze chciałem coś z tym zrobić. No, znaki drogowe, temat rzeka. No, w Polsce zawsze byłem zafascynowany znakami, jak wyglądają w Niemczech, czy, czy w Holandii, czy w Hiszpanii, bo to są takie trzy kraje, które mają najładniejsze znaki też w Europie i takie najbardziej przemyślane. No, są też kraje typu Czechy, czy Austria, czy Włosi, które mają dość słabe znaki. Czechy i Słowacji, to, to wręcz bardzo, bardzo słabe na tych drogach krajowych. A u nas są, no też słaba, nawet bym powiedział, bardzo słabe, Najważniejszy nie ma. Najważniejsza błąd to jest brak całkowity, brak konsekwencji w oznakowaniu dróg temu, to się dzieje, że zajmują się tym przeróżni ludzie bez nie wiem, odpowiedniego wykształcenia czy bez odpowiedniej pasji i robią to różni ludzie, każdy oddział w Polsce robi. Po swojemu te znaki, według mnie powinno być to scentralizowane. Powinni, nie wiem, jedna grupa ludzi, tych samych, z, nie wiem, zgranych ze sobą, która by podejmowała decyzje dla całej Polski. A tak są takie błędy, że przejeżdża się z jednego województwa do drugiego i nagle jest, jedziemy to samą droga, a pojawia się inne miasto kierunkowe. To, to co jest, no, wielką głupotą i paranoją. Wyszliśmy dwie łącznice, ta pierwsza, to jest druga, a ta pod spodem droga, to się nazywa jezdnia zbiorczo rozprowadzającą, czyli tak jak sama nazwa zbiera ruch, a później go rozprowadza. Stąd taka nazwa pachowa. To jest właśnie frezarka, która jak widzisz tu jedzie szerokość półtora metra, teraz już mniej. I frezuje stara nawierzchnia, która jest wysypywana na potocznie zwaną wannę. I to jest wywożone. Następnie to będzie, tak jak Ci mówiłem, oczyszczane. I później na to przyjdzie nowa, nowa nawierzchnia. Ofrezowanie to jest zbieranie starej nawierzchni. Tak, można jednym słowem, trzema sobie. To co właśnie obserwujemy teraz. Obecnie, konkretnie do tego odcinka przebudowy, byłem odpowiedzialny za stworzenie tymczasowej organizacji ruchu, bo żeby zacząć te prace, które my tu zaczęliśmy, trzeba było uzyskać uzgodnienia od wszystkich służb w mieście, żeby móc zacząć pracę. Była to Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, Generalna Dyrekcja, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Gminy w Komornika, bo tam będziemy prowadzili też prace, A tu jest granica miasta i gminy Komorniki. I jeszcze zatwierdzenie z autostrady Eksploatacji, czyli ci, co eksploatują to drogę. Jak miałem te wszystkie zatwierdzenia, to pojechałem do Generalnej Dyrekcji i trzeba było od nich załatwić, bo, za, bo oni są najważniejszym organem i opiniują to albo pozytywnie, albo nieopozytywnie, jakieś zmiany trzeba było wprowadzić, jakiś znak dołożyć. No, to na, na tym kontrakcie za to byłem odpowiedzialny. No i teraz jeszcze inne prace, nazwijmy to mniejsze, a teraz już się szykuje do następnej roboty. spotkaliśmy na początku pracownika, który jest odpowiedzialny za kierowanie ruchem, ale to, to jest również pracownik drogowy. Później spotkaliśmy panów od barier, którzy zajmują się właśnie wbijaniem słupków i zakładaniem nowych blach. Następnie rozmawialiśmy z majstrem budowy, później z geodetą odpowiedzialnym za odpowiednie uszykowanie szpilek na odpowiedniej wysokości. No i kogo jeszcze. Spotkaliśmy Pana, który frezował na i pana w i pana w koparku